W waszej prezentacji, której dziękuję za performance, zabrakło mi kwestii związane z politycznością użycia języka, bo bardzo często kwestie żeńskich końcówek są takim, taką takim kartą przetargową, czy po prostu jest elementem jakiejś, jakiejś polityki. Nazwa mojego zawodu powoduje, że rzeczywiście, osobiście od, odczuwam to, co dzieje się z, z językiem, więc w różnych, w różnych przestrzeniach, w zależności od tego, właśnie jaką opcję polityczną reprezentują te, te konteksty, te środowiska, bywam antropolożką albo, albo antropologią, tak? więc mi pobitego. Mm, to są tylko komentarz, e Czy macie jakieś pytania do tych dwóch y wystąpień? E <trymne> <trymne> <trymne> e e <trymne> w pierwszym wystąpieniu e ja cały czas czekałem, e powoływaliście się na tworą literaturę, którą e no, z, z punktu widzenia e wszystkich nauk humanistycznych, społecznych. Ale to brakło mi jakby podstawowego podziału na to mówiście o wypowiadaniu, o typułowaniu, ale to to jakby o znaczeniach, które się tam za Cały czas to było jakby niedopowiedziane w waszym wystąpieniu o tym, co można pokrótce ująć jako wyobrażenie, jako ten ładunek znaczeniowy, który się czuje za poszczególnymi słowami powiedział, że to, o czym mówiliście, to się sprowadziło być może do estetyki, tak? czy do e, od, oswajania dziwnych brzmieniów, na no przykład. E... tak, bo wyniknęło jakby z tego, że wystarczy, e, z tego waszego wystąpienia wynika, że wystarczy się osłuchać z pewnym słowem, żeby z, zmienić, tak, wpłynąć na, na rzeczywistość. A to nie jest takie proste. Dlatego, że za każdym słowem właśnie kryją się pewne, pewne znaczenia. I to jest ta sfera, która bardzo powoli tak, się, się zmienia. To, że w, w, radio, w radio na przykład coraz częściej używa się, jeżeli odnosi właśnie zawodów, to, że w radio używa się coraz częściej tych, tych żeńskich końcówek wcale nie, nie, nie, nie oznacza tak, tego, że, że w większym poważaniu ma się te kobiety, które reprezentują tę daną profesję. nie jest takie oczywiste. No. Jeszcze jedna sprawa. Też korzystając z bliskości mikrofonów, prezesu, że się to brali, to też powiem. Co mnie dziwiło, wystąpienie, to była fajna kwestia, chociaż też może niezgłębiona w wystarczającym, wystarczającym stopniu. To kwestia ta kategorii, tak? I tu wiąże jeden <coughs> pierwszy i drugi later. Czyli to, że słowa nam służą do tego, żeby nazywać pewne rzeczy, ale to, co nazywamy, kryje się w świecie, e, który od czasu do czasu tylko jest dla nas dotykany w postaci języka, czyli deklaracji. E, czyli te kategorie typu na przykład płeć. To było piękne e, esencjalizowanie, że to były rzeczy, które były poza kategoriami Zachodu. Tak? E, chociaż widzimy, że sam Zachód e, jako taki nie istnieje, ponieważ nie ma wspólnych kategorii, które pozwalałyby pogodzić się e, co do tego, czy na przykład homoseksualiści i latwiki mają prawo być, czy nie. Tak? E, bo każdy, e, to jest olbrzymi jakby dyskurs, każdy ma jakieś własne zdanie i stąd są te wszystkie tarcia. W związku z powyższym można powiedzieć, że wszystko jest negocjowane. To jest odniesienie do Waszego wspólnego postulatu. I no, chciałem zwrócić też uwagę, że na całym świecie no, mamy do czynienia z osobami, które właśnie nie czują się na miejscu w tych kategoriach, które, na które zostały skazane. Tu tak? już nie będę się wkłębiał, ale moim ulubionym zjawiskiem są papafini z samoa. Tak? To są osoby, które zostały, w definicji oczywiście, ze względu na to, że byli najmłodszymi synami, zostali wychowani w inny sposób, co ich predystynowało do pewnych innych ról, również na poziomie seksualności. I, i oni są też takim zjawiskiem, które jakby do końca się wymyka. Nasi naukowcy, tak zwani zachodni, próbowali ich właśnie popisywać w kategoriach trzecich płci tylko że to jest coś o wiele więcej niż płeć. Tak? I tutaj na końcu mój postulat, żebyśmy rozbierając kulturę, dekonstruując, rozbierając czynniki pierwsze, pamiętali, że żeby nie zajmować się nadmiernie poszczególnymi częściami składowymi, tylko żebyśmy pamiętali o tym, że ludzie i kultura to są pewne całości składającej się z bardzo wielu y, różnorodnych rzeczy. Pojawił się ten problem, że kategoria płci kulturowej nie jest y, jedyna. Tak? Nie tematu. E, no. Panowie, ja chciałem was zapytać, ponieważ w swoim wystąpieniu wyszliście z założenia, że trzeba bawić się językiem i promowaliście po części używanie tych form żeńskich. A chciałem jeszcze nie Wzięliście pod uwagę innego punktu widzenia, na przykład w języku angielskim, gdzie dąży do zunifikowania ja tych form. może jeszcze, tak. e, mikrofon, ja chciałam powiedzieć tylko jako no, odbiorczyni, słuchaczka tej prezentacji, że ja z kolei też odbywam się do Was, e, ale nie miałam problemu e, i dla mnie w zasadzie to, że mówiliście nie tylko o formie słów i o tych grach słowach, ale również o jakby, że tak, m, semantyce. Dla mnie to dość wyraźnie wynikało z tej prezentacji, od tego od początku w zasadzie, jeśli mówimy o hipotezji sofira to w zasadzie oni mówili właśnie o swojej percepcji świata, tak, tej jakby y, słabej formie, bądź jak ją totalnie kształtują. Y, I potem to, co mówiliście o manipulacji, to w zasadzie dla mnie to też y, no, bezpośrednie nawiązuje do o krytyki, y, krytyki to się odnosząc do tego, um, ja, że no, nie wydaje mi się, że to była estetyki zupełnie. Mi się wydaje, że to jest jednak kwestia nastawienia się na pewien y, rodzaj subtelności, mieszania lub nie, y, bo, y, bo dlaczego miałoby być tak, że problemy społeczne mają się rozwiązywane społecznie, czyli jak? Jeżeli poprzez tak estetykę estetyki słów na przykład, to przestał w takim razie, przez demonstrację z brukiem, czy, czy o co chodzi? Nie, nie rozumiem. Mi się wydaje, że używanie słów, samych słów, yy, tworzenie nowych form jest mega istotne i to wie, wie o tym każdy poeta, każdy poeta, który działał w PRL-u, który pisał, o tym używał w ten, inny sposób słów i to i wydaje mi się, że całe praktyki wypowiedzeniowe, to sam jeden wiersz, to takie mnóstwo zmienić. Także, Myślę, że o tym wiedział o tym, że, to, że no mnóstwo, mnóstwo barańczak, płatów. A inna sprawa, że właśnie, żeby takie komplikować, że zawsze... Ja z kolei, kiedy zdaję sprawę, sobie sprawę z polityczności tych wszystkich, że za każdym słowem stoi polityka. Z kolei, ja jako człowiek, który raczej się interesuje polityką, kiedy coś się dzieje i że Właśnie to się w gender, a się kupuło, że coś się stało taka agenda, a ku co się dzieje. I się zaczyna no co dzień nie żyje tym i dla mnie używanie tych słów tej kwestii wrażliwości, że ja chciałbym, żeby tak było, żeby była i premierka i prezydentka i to nie wynika z przynależności jakiejś politycznej, z chęci takiego, no, że jesteśmy ludźmi, fajnie by było, gdybyśmy tak używali, bo język zmienia świat, używanie słów i tak tak dalej. nie wynikały z tego, że ja się domyślam, że oni o tym wiedzą tak? i dlatego, że nie jestem ich kumplem to im w takim układzie przy, przy tej zrobię. tylko, że powoływali się właśnie na to, a na inną literaturę I, tutaj, i z tej literatury i z jej późniejszy wynika, że oni jakby ten akcent powinni na tym położyć, bo to jest no jakby nasza tutaj rola konferencja bankowa, bo jeszcze powinniśmy y, starać się pamiętać o tym, że może nie wszyscy znają tę literaturę i też mówić o tych pewnych rzeczach, które mm, akurat wymykają się y, używanym przez nas y, y, odniesieniem. To oczywiście nie jest zawsze możliwe, tak? Ale tutaj, jeżeli chodzi o zakierę urwa, jeszcze chłopaki słyszeli już kupiły na gramatyce, y, y, y, y, to tam jest, to, jest więcej to jest składnie, ale y, to prawda tak, jakby semantyki a podczas gdy oni właśnie próbowali do tego, co się nie udało do końca lewisztru czyli indystykę wprowadzić e, do e, antropologii. A tutaj mamy już podstawy, czyli de tak? tak? I, e, w sposób jaki jest zbudowany znak. E, no i tyle. Poza tym, jeżeli chodzi o politykę w naszym życiu, tak? to użyliście Foucault, który również e, Powiedzmy, wykrało taką konstrukcję, którą nazwał biopolityką, czyli e, politykę na każdym e, możliwym poziomie e, relacji społecznych i, i życia. Czyli musimy pamiętać, że w pewnym sensie to zarzucano włóką bardzo często, w pewnym sensie wszystko jest polityczne. I polityka to nie jest tylko e, zjawisko, które istnieje w przejawach formalnych na pewno jakichś tam wysokich szczeblach abstrakcyjnych władz. Tylko to jest właśnie dokładnie to co sami mówiliście, że to jest kwestia pewnie zachowań społecznych i w tym sensie wszystko jest społeczne, ale z drugiej strony nie było nas tutaj, gdybyśmy nie uważali, że człowiek jest istotą społeczną, że wszystko jest społeczne. Myślę, że jest ten ograniczony zasób słów, które każdy język posiada i one kształtują nasze postrzeganie. Wprowadzenie nowych słów wprowadza, że inaczej percypujemy świat i o to chodzi w naszej prezentacji. Ponieważ nie ma czystego języka polskiego, czystego języka angielskiego, każdy słownik posiada zapożyczenia, które były wpływały i tak dalej tak dalej. A co do polityczności do polityki, no tutaj powiem osobistą przecież, że ja poszukuję innego słownika, który nie będzie polityki. Tej, przy, będę poszukiwała takiego słownika, jak mówił arty, gdzie przestaniemy być polityczni, a nie w bardziej, chociażby. Dobrze, no to dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakiś komentarz? Mam, dziękuję. Kwestia dla no, ważna, czyli wpisy w I kolejna sprawa związana z doświadczeniami dotyczącymi całych konferencji. Załatwiajmy to indywidualnie, bo myślę, że nie, niekoniecznie wszystkim się taki świsyk przyda. To też zgłaszać mi zapotrzebowanie za bezpośrednio tak na dyżurach i z automatu będę coś takiego Wam. Wydawała. Dałam też znać o tym, kiedy będą gotowe podcasty. Na pewno e-mailowo będę się indywidualnie z, z, z każdym kontaktowała w, w kwestii prezentacji, bo tam było w nich troszeczkę literówek, jakichś błędów fotograficznych nawet. Trzeba będzie je uzupełnić też o bibliografię. Więc to, to, to załatwimy już, już bezpośrednio między, między sobą. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję.